Cena piętnasta. Dulska, Zbyszko. Dulska. W ręku książeczka. Hanka! A ty tu? Nie wychodź! Mam z tobą porachunek. Tak, tak. Wiem już o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu? Taktu! Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Brzuchowic czy nas za Marstynów. To moja rzecz. Bez wstydnik do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. O, przepraszam. Tym byle kto to mam być ja. Tego już zanadto. I ciocia tak mówi? A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? A powiedz, to będzie kłamstwo. Takie jak ty nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono do Zbyszka. Wiedz o tym, że ciocia o od początku wiedziała. Nieprawda. Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Julia Siewiczowa. Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Dulska bije pięścią w stół. Kłamie! Julesiewiczowa tak samo. Nie kłamie! Zbyszko tak samo. Prawdę mówi. Ja to czuję. Ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ochydnie. Co to za ścianem byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka biegnie do kuchni. Mela i Hesia ukazują się na progu. Zbyszek! A chce mała wiedzieć, co zrobi? — Chcę mama wiedzieć, ja się z Hanką ożenię. — Jezus Maria, szlak mnie trafi. — Mamo, przebacz im, błogosław. — Odczep się! — Zbyszko wciąga Hankę. — Hanka, rzuć te łachy. — Zostaniesz tutaj na zawsze. — Kiedy mi pani wypowiedziała? — O, Zostaniesz, ja się z tobą ożenię. — Rany boskie! — Ja nie pozwolę. — To się na nic nie zda. — Zbyszko, upamiętaj się! — duska do Dulskiego, który wszedł i patrzy zdumiony. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? Dulski zainteresowany podchodzi. No różże się ty, ojciec. Przeknij go, czy co? Może się pamięta. To na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Rany boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu? To powiem mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka? Pani do nóg i prosi o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież idź precz! Felician, odezwij się. Ani was wszyscy diabli. Odchodzi do sypialni. Dulska pada na kanapę. Nie wytrzymam, daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz w twoje miejsce. Sadza gwałtem Hankę na kanapę. Zbyszko! Dzwonek. Hanka się zdrywa i chce biegnąć otworzyć. Sieć, Nie rusza się! Ja chcę otworzyć! Ktoś idzie! Zbyszko sadza gwałtem Hankę i stając na progu przedpokoju, mówi Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Zasłona spada.